Spośród domowników zorganizowano prywatny teatr, którym szczególnie interesował się kulewicz Aleksander. Obaj młodsi synowie przybyli do Rzymu w marcu 1700 roku. Maria Kazimiera stała się członkiem Arkadii, stowarzyszenia literackiego założonego jeszcze przez królową Krystynę. Po kilku latach pobytu w Rzymie sprowadziła z Francji benedyktynki i razem z nimi oddawała się praktykom religijnym. Sporo kłopotów miała z ojcem, który pomimo swego wieku lubił się jeszcze niewybrednie bawić, a odwiedzając karczmy, wkładał niekiedy purpurę. Kardynał D'Arquien zmarł dopiero w roku 1705. Córka pochowała go we francuskim kościele św. Ludwika, wznosząc epitafium z napisem Tu spoczywa kardynał D'Arquien, ojciec Marii Kazimiery, a teść wielkiego Jana III. Żył 105 lat i 11 dni. Przed przyjazdem Marysieńki do Rzymu inocent 12 powołał na jej prośbę komisję, która przez kilka tygodni opracowywała ceremoniał regulujący stosunek otoczenia do królowej. Zostały wówczas ustalone rodzaje krzeseł, na których mają siedzieć odwiedzający ją kardynałowie, sposób mijania jej karety przez pojazdy książąt Kościoła i sytuację, kiedy miała prawo wymagać, aby rozwijano przed nią chodnik. Jednak niektórych szczegółów nie zdążono wówczas uzgodnić, i stały się one przedmiotem późniejszych sporów. Długo dyskutowano na przykład, na czym ma siedzieć ambasador francuski w czasie wizyty u owdowiałej polskiej monarchinii. Początkowo o mało nie przyznano mu prawa do fotela, ale ostatecznie musiał zadowolić się taboretem. Poważny problem stanowił fakt, że przyznając Mali Kazimierze przywileje monarchinii, ceremoniał odmawiał jej synom, dzieciom króla elekcyjnego, prerogatyw zarezerwowanych dla członków rodzin panujących. Dlatego też Aleksander i Konstanty, chcąc uniknąć upokarzających dla nich sytuacji, nigdy nie byli obecni w czasie spotkań matki z papieżem, a Jakub zrezygnował z odwiedzin u Innocentego XII, który pomimo powoływania się Sobieskich na zasługi w obronie chrześcijaństwa, nie chciał przyjąć pierworodnego syna Jana III według ceremoniału przysługującego królewiczom. Sama Maria Kazimiera walczyła za jadło o przestrzeganie przysługujących jej zewnętrznych form szacunku. Swój punkt widzenia ujęła kiedyś zwięźle: Jestem królową jestem zmuszona reprezentować to, czym jestem. W ramach tej reprezentacji doszło do dwóch incydentów powodujących duże napięcie. Pierwszy powstał wówczas, gdy orszak posła hiszpańskiego, niechcący zatarasował drogę orszakowi królowej wdowy. Nieprzewidziana protokołem forma przeprosin, Omal nie doprowadziła do walki na szpady dworzan obu stron, a później wywołała długą korespondencję z udziałem samego króla katolickiego Karola II, męża jednej z sióstr Neuburg. Drugi incydent był związany z Tollą Kurtyzaną Rzymską, którą najpierw Aleksander, a później Konstanty odbili hrabiemu Sforza Cezariniemu. Porzucony kochanek chciał ją zemsty oszpecić i dokonał nieudanego zamachu w pobliżu pałacu Marii Kazimiery. Dotknięta tym Sobieska wzięła w obronę Tolle, nie zdając sobie sprawy, że ta sprzedaje jej klejnoty, które najmłodszy królewicz wykradał matce na utrzymanie przyjaciółki. Formy i treść przeprosin przez Cezariniego, królowej i Konstantego oraz dalsze losy Tolli były przedmiotem skomplikowanych pertraktacji, w czasie których Marysieńka straszyła nawet papieża opuszczeniem Rzymu. Godzący zwaśniony kadynał Otoboni Wielokrotnie dyskutował z obiema stronami, ustalając każde słowo przeprosin. Jest charakterystyczne, że intelektualiści z Arkadii uważali te sprawy za bardzo doniosłe, wymagające popierania przez nich królowej. Znacznie mniejszą burzę wywołała loża monarchini, wzniesiona w czasie uroczystości otwarcia wielkiego jubileuszu 1700 roku. Przewyższała ona znacznie pozostałe i stopy Marii Kazimier znajdowały się powyżej głów ambasadorów. W rezultacie loże dyplomatyczne wybitnie podniesiono i ostatecznie Sobieska nie górowała już w tak znacznym stopniu nad przedstawicielami monarchów chrześcijańskich. Inna forma zachowania prestiżu była określona stopą życiową. Dwór królowy liczył początkowo 259 dworzan. Po trzech latach 100 osób zwolniono. W samej bramie stało 12 wartowników. Wymagało to znacznych pieniędzy. Z tymi zaś było różnie. W zasadzie Maria Kazimiera przywiozła ze sobą bardzo poważne kwoty i miała duże stałe dochody z dwóch opraw, przyznanej jej jako królowie i ustalonej ze spodkobiercami Zamojskiego. Posiadłości te znajdowały się głównie w okolicach Jarosławia i Tarnopola. Ogólny zarząd nad nimi sprawowała wojewodzina Sieniawska, a na miejscu wyręczał ją starosta Krogulecki. Pieniądze przekazywano za pośrednictwem bankierów Gdańska i Wrocławia. Niezależnie od tego Marysieńka przed śmiercią męża przesłała do Francji znaczne sumy i odsetki od nich były obecnie jej dodatkowym źródłem utrzymania. Stale walczyła, aby ze względu na swe zasługi dla króla Słońce kapitałów tych nie opodatkowano. Jeszcze większy kłopot miała z kwotami otrzymywanymi z kraju, gdyż przesyłki na taką odległość dochodziły nieregularnie, a poza tym August II nieraz stwarzał dogoczliwe trudności. Kiedyś na przykład zatrzymał jej trzyletnie wypłaty z tytułu Dominum Nuptile, daru ślubnego, otrzymywanego przez królowe Polskie. W dodatku od chwili wybuchu wojny północnej dochodowość dóbr Marysieńki malała. W rezultacie problemy te były stałym przedmiotem troski sobieskiej. Poza tym nie mogła ona odzyskać pieniędzy wyłożonych w czasie bezkulewia na wypłatę zaległego żołdu oraz zwrotu pożyczki udzielonej Augustowi II. Maria Kazimiera rozważała nawet, czy warto byłoby przejąć w zamian prawa Rzeczypospolitej do sum neapolitańskich, które mogły okazać się łatwiejsze do odzyskania. Poza tym rozrzutność zarówno młodych kulewiczów, jak i stuletniego kardynała Darkien stale nasilała kłopoty finansowe monarchinii. Z chwilą wybuchu wojny północnej, zaświtała nadzieja na odzyskanie korony przez Sobieskich. Wkraczający do Polski Karol XII, król Szwecji, Ogłosił detronizację Augusta II. Najlepszym kandydatem do tronu był niewątpliwie pierworodny Marysieńki, zwłaszcza że młody najeźdźca miał szczególne uznanie dla Jana III, zaliczając go na największych wodzów świata. W związku z tym prymas Radziejewski pisał monarchini, że wszystko zdaje się wprost cudownie układać dla Królewicza Jakuba. Kontakty najstarszego Sobieskiego ze Szwecją datowały się od roku 1701. A w listopadzie 1703 roku kanclerz Piper oficjalnie zgłosił kandydaturę królewicza prymasowi Radziejowskiemu. Na zgodę zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. Również matka usilnie go namawiała do ubiegania się o koronę. Aby wesprzeć brata, Aleksander i Konstanty przybyli z Rzymu na Śląsk. Plany te pokrzyżował jednak August II, który gwałcąc neutralność ziem cesarskich, porwał pod Wrocławiem Jakuba i Konstancję, i 27 lutego 1704 roku uwięził ich w Cytadeli w Lipsku. Warunki pobytu mieli tam królewicze znośne. Marysieńka napisała wówczas do Radziwiła Płynie we łzach macierzyńskich zatopione serce i wymogła na papieżu Klemensie XI, aby prosił Augusta II o uwolnienie jej synów. Wystosowała też list okrężny do wszystkich polskich wojewodów, a inny do ogółu szlachty. Pozostający na wolności Aleksander Sobieski przybył do Warszawy, gdzie ogłosił manifest o krzywdach wyrządzonych przez Sasa jego rodzinie. Nie dał się jednak namówić ani przez matkę, ani przez Szwedów do zgłoszenia swej kandydatury. Królowej musiało być przyjemnie, kiedy konfederaci warszawscy zwrócili się w tej sprawie także do niej, wysyłając posła do Rzymu. W rezultacie królem został wybrany Stanisław Leszczyński. Maria Kazimiera rozwinęła dużą aktywność w obronie obu królewiczów. Pisała z oburzeniem, że porwano się na synów tak wielkiego ojca i na cały naród zasłużonego monarchy. Mimo, że podejrzewała cesarza o cichą aprobatę uwięzienia, kołatała u niego o pomoc w uwolnieniu. Chciała się także udać do Wiednia, co miało być etapem podróży mającej na celu odwiedzenie córki w Bawarii. Podobne zabiegi czyniła także na dworze papieskim. W tym okresie Jakub załamał się i zrzekł się pretensji do tronu, nie odzyskując jednak za to wolności. Królowa stale korespondowała z synami i przesyłała im drobne upominki. W chwili, gdy interwencja Marysieńki miała już odnieść skutek, kulewicze zostali uwolnieni przez Szwedów w grudniu 1706 roku. Posłali matce portrety z zapuszczonymi w więzieniu brodami i wąsami. Po odzyskaniu wolności Jakub zamieszkał na stałe w Oławie, a Konstanty przysporzył Marii Kazimierze nowych, choć odmiennych zgryzot, żeniąc się 8 listopada 1708 roku z dworką swojej bratowej Jadwigi z Nojburgów-Sobieskiej, starościanką Różańską Marią Józefą Wessel. Młodzi zamieszkali w Żółkwi, skąd zresztą Kulewicz po jakimś czasie przeniósł się do Rzymu, gdzie pod wpływem oburzonej mezaliansem matki rozpoczął kroki rozwodowe. Jego porzucona małżonka schroniła się wówczas w klasztorze Sakramentek, wzniesionym przez teściową. Po śmierci rozjuszonej na niepożądaną synową Marii Kazimiery, małżeństwo zostało jednak restytuowane. Od roku 1710 zamieszkał na stałe w Rzymie Aleksander, który w tym okresie sposępniał i zaczął cierpieć na gościec. Nieszczęścia dotknęły również córkę królowej, Teresę Kunegundę, żonę Maksymiliana, elektora bawarskiego. Pożycie tej pary nie układało się szczęśliwie. Mąż, będąc sam hulaką, miał do żony różne pretensje i skarżył się na nią w listach do teściowej, a stale zdradzana Teresa Kunegunda poprosiła kiedyś matkę, aby ta wystarała się u papieża o rozwód dla niej. Początkowo małżonkowie mieszkali w Brukseli, później powrócili do rodzinnego monachium. W związku ze śmiercią jedynego pasierba, synowie Teresy Kunegundy stali się spadkobiercami ojca, a najstarszy wnuk Marysieńki, Karol Hubert, został po latach nawet cesarzem rzymskim. Pomiędzy rokiem 1695 a rokiem 1704 papusieńka rodziła osiem razy. W wojnie o sukcesję hiszpańską Maksymilian wystąpił po stronie Burbonów. Przez pewien czas odnosił nawet duże sukcesy, ale 13 sierpnia 1704 roku poniósł od Austriaków pod hechsztyt całkowitą klęskę. W trudnym okresie córka Jana III okazała się dzielną i oddaną żoną. Dlatego też mąż uszedł z kraju, a regencję powierzył Teresie Kunegundzie. 7 listopada musiała ona jednak kapitulować i cesarz pozostawił pod jej zarządem tylko jedną piątą Bawarii. W takiej sytuacji małżonkowie postanowili się połączyć, a sprawowanie władzy w obrębie zachowanego skrawka elektoratu oraz opiekę nad dziećmi będącymi w Monachium powierzyli Marii Kazimierze. Dowodzi to, że oboje cenili jej wyrobienie i rozum polityczny. Królowa gotowa była podjąć się nowych obowiązków i wyruszyła już nawet do Monachium. Po drodze zatrzymał ją w Loreto jednak miły, lecz stanowczy list cesarzowej Eleonory Nojburskiej. Wobec tego Teresa Kunegunda, pozostawiając dzieci w Bawarii, wyruszyła do Włoch na spotkanie z matką. Elektorowa jechała zniechęcona wiadomościami o nowych zdradach męża. Poza tym przed wyjazdem odkryła kufer dawniejszych listów miłosnych Maksymiliana, otrzymywanych także od pań, których przy całej swojej podejrzliwości nigdy z nim nie łączyła. Potrzebowała więc rady Marii Kazimiery nie tylko w sprawach politycznych. 11 marca 1705 roku Malisieńka ujrzała w Padwie od 10 lat niewidzianą córkę. Przebywały razem przez dwa miesiące. Ale pod koniec wspólnego pobytu poróżniły się na tle ceremoniału i zaczęły widywać się tylko raz dziennie. W maju rozstały się. Królowa podążyła do Rzymu, a elektorowa usiłowała wrócić do Monachium, co jednak uniemożliwili Austriacy, którzy zlikwidowali resztki autonomii Bawarii. Zrozpaczona córka Sobieskich, rozdzielona obecnie nie tylko z mężem, ale i z dziećmi, musiała na długie lata osiąść w Wenecji, skąd podjęła ożywioną korespondencję z matką. Królowa wdowa próbowała interweniować w sprawie wnuków, otrzymując od cesarza odpowiedź, że są traktowani, jak gdyby byli jego własnymi dziećmi. W 1706 roku Teresa Kunegunda wybierała się odwiedzić Marysieńkę w Rzymie, ale do spotkania tego nigdy nie doszło, gdyż względy reprezentacyjne wymagały wydania sum większych niż te, którymi na ten cel obie panie rozporządzały. Przez wszystkie lata pobytu w Rzymie Maria Kazimiera miała różne kontakty z Polską. Najbardziej zajmował ją zarząd posiadanych dóbr. Jednak powiązania z ojczyzną zmarłego męża nie ograniczały się wyłącznie do tego. Tak na przykład oszczędna królowa nadal niekiedy wspomagała zakony warszawskie. Pomimo, że w Polsce miała młodszą siostrę i dwie córki starszej, Marię Katarzynę primowoto Kazimierzową Radziwiłową, to Aleksandrową Sapierzynę oraz Joannę Janową-Jabłonowską, a początkowo także brata, Malini zmarł w roku 1706, korespondowała głównie z jedną zaufaną powiernicą. Była nią Elżbieta z Lubomirskich-Sieniawska. Różnica powiązań politycznych, Sieniawscy nieraz popierali partię prorosyjską, Sobieska natomiast wyraźnie sympatyzowała ze Szwecją, nie przeszkadzała dobrym stosunkom pomiędzy paniami. Marysieńka czyniła ze znacznie młodszej przyjaciółki swego ambasadora na Polskę. A tamtej trochę imponowała zażyłość z monarchinią. Poza tym, latami zainteresowana pięknym Aleksandrem, chciała mieć sprzymierzeńca w jego matce. Tematyka listów królowej Delżbiety Elżbiety jest różnorodna. Są i rady, jak przyjaciółka ma postępować w związku z wizytą w Polsce królewicza, na którego poluje płocha starościna Grotusowa, są i prośby o zabezpieczenie kafli z porcelany w jakimś dworze sobieskiej. Są polecenia, aby zakuć w kajdany członka kachału ze stryja do chwili, kiedy spłaci Marysieńce długi. Są i skargi, że książę Konstanty traci na jeden sposób, a książę Aleksander na drugi. Oraz, że żadne z dzieci nie odwzajemnia miłości matczynej. Są i zachwyty nad Rzymem, nad którym niesłusznie pastwił się niegodziwy Neron. Są propozycje, o ile zastaw będzie pewny, Pożyczenia Rzeczypospolitej pieniędzy na spłacenie długu Prusom. Są i wyrazy oburzenia, że August II przebywał w Jaworowie. Dziwię się tej manierze włażenia do cudzego domu. Są wreszcie złośliwe ploteczki o odwiedzających wieczne miasto znajomych. Wśród tych wszystkich poleceń, narzekań i oskarżeń, sympatycznie brzmi prośba, aby się Niawska przysłała z krajów gospodynie, bo królowa zatęskniła za Lakasza i deburaki. Nie były to jedyne oznaki przywiązania do swojej drugiej ojczyzny. Nieco wcześniej Maria Kazimiera strofowała ulubionego zięcia, że ten, łamiąc kontrakt ślubny, nie utrzymuje przy Teresie Kunegundzie trzech czy czterech polskich dworzan lub dworek. Dlatego moja córka elektorowa zapomniała prawie zupełnie swego języka i nie mogła zrozumieć, co napisałam do niej po polsku. W Rzymie Maria Kazimiera gromadziła wokół siebie podróżujących Polaków. 13 lipca 1702 roku brała udział w uroczystościach związanych z poświęceniem kaplicy w izbie, gdzie zmarł Stanisław Kostka, którego proces kanonizacyjny właśnie wówczas się toczył. Opiekowała się polskim kościołem Świętego Stanisława, a w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej zamawiała tam msze na intencje poległych żołnierzy. Na nabożeństwa te udawała się pieszo, choć zwykle jeździła po mieście w kilka karet. Poza tym tego dnia urządzała iluminację oraz kazała budować łuki, odśpiewywać kantaty i zdobić pałac arrasami otrzymanymi w prezencie odzięcia. Niekiedy w rocznicy odsieczy odwiedzał ją papież. Jednak stan względnej prosperity nie mógł trwać wiecznie. Obie wojny w zachodniej Europie i w Polsce podkopały poważnie sytuację materialną marsienki i utrudniały utrzymanie dotychczasowej stopy życiowej. W roku 1711 była zmuszona sprzedać dobra Jarosławskie-Sieniawskiej. Również renta z Francji przychodziła nieregularnie. Królowa zaczęła więc zaciągać pożyczki i nawet zastawiła kiedyś ogromnie wartościową szpadę królewicza Konstantego. Zwolniła także część służby. W dodatku następowała zmiana pokoleń. Odchodzili kardynałowie czczący pamięć zwycięzcy z Wiednia, a coraz więcej było młodych, nie odczuwających szczególnego szacunku dla wdowy po królu Sobieskim. Słynny skandal nastąpił wówczas, gdy w roku 1712 kardynał Anibal Albani, protektor Polski, odwiedzając Marię Kazimierę, nie zdjął Biretu do czego był zobowiązany w obecności monarchini. W tej sytuacji, nie mogąc utrzymać dotychczasowej pozycji i nie godząc się na gorsze traktowanie, Marysieńka postanowiła opuścić Rzym i przenieść się do miejscowości, gdzie nie byłaby tak powszechnie obserwowana. W związku z powyższym projektem, od roku 1710 odwiała monarchini poważnie myślała o zamieszkaniu w kraju, gdzie ujrzała światło dzienne, a w roku 1714 zamiar ten zrealizowała. Od pewnego czasu zaczęła, chyba szczerze, publicznie ujawniać swój francuski patriotyzm, np. demonstracyjnie ciesząc się ze zwycięstw Ludwika XIV., i opłakując śmierć jego syna, szwagra swojego zięcia. Projektom przeprowadzki sprzeciwiał się bez powodzenia królewicz Aleksander, od niedawna stale przebywający w Wiecznym Mieście. Król Słońce zgodził się na udzielenie gościny, stawiając jednak warunek, aby Marysieńka nigdy nie zawitała do Wersalu. Pozostawił jej nawet do dyspozycji kilka zamków, spośród których wybrała Bluat. Pomimo czynionych wymówek ulubiony syn odmówił towarzyszenia matce i pozostał w Rzymie. Z babką jechała natomiast stale z nią będąca ukochana wnuczka. W czerwcu wysłano do Francji służbę i bagaże na galerach papieskich. Klemens XI po oficjalnej pożegnalnej audiencji jeszcze raz Marię Kazimierę prywatnie odwiedził. Aleksander pomimo choroby odprowadził matkę kawałek drogi. Prawie 75-letnia monarchini po raz pierwszy w życiu płynęła okrętem. We Francji w imieniu Ludwika XIV powitał ją i towarzyszył do Blois siostrzeniec, młody markiz de Béthune, przyjaciel Królewicza Jakuba, którego ten swego czasu bezskutecznie swatał z wdową po ostatnim Piaście Śląskim. Nie chciała innych uroczystości, bo jak domyślał się książę de Saint-Simon, widocznie w obawie, że nie będą one takie, jakich życzyłaby sobie. Przejeżdżając przez rodzinę Nevers, zajechała na obiad do swej siostry Marii Ludwiki de Bethune. W Blua zajmowała początkowo dawne pokoje Ludwika XII, a później Franciszka I, które obecnie usiłowano doprowadzić do stanu dawnej świetności. Pomimo zaniedbań w długo niezamieszkanym pałacu, Marysieńka urządziła w nim sobie nawet salę tronową. Korzystała z niej półtora roku. Wciąż dużo uwagi poświęcała dbałości o swój wygląd. Otoczenie mówiło, że nadal zachowała wielkość oraz majestat. Niemniej był to zmierzch czynnego życia królowej. Tu doszła ją wieść o śmierci Aleksandra, który po jej wyjeździe popadł w melancholię. W kraju bracia podzielili się jej dobrami, przy czym Konstanty otrzymał Wilanów. Radosnym wydarzeniem było natomiast w styczniu 1715 roku odzyskanie Bawarii przez Zięciach, gdzie zaczęła się zjeżdżać cała rozsiana po świecie rodzina. Przedtem przez jeden dzień, 22 lutego 1715 roku, Kulowa gościła Maksymiliana II u siebie, widząc go pierwszy raz w życiu. Odwiedził ją także marszałek Villar. Poza tym sprowadziła do Blois dalszą kuzynkę, hrabinę Lucretie d'Arquien, a siostrzeniec de Betune stał się prawie oficjalnym łącznikiem pomiędzy ciotką a Wersalem. Kilkakrotnie starał się o pozwolenie odwiedzenia Paryża, ale Ludwik XIV nigdy się na to nie zgodził. Ostatnia działalność Marysieńki związana była z troską o wnuczkę. Niespokojna o losy ulubienicy, babka od dawna planowała dla niej wspaniałe mariaże. Karol XII, Aleksy, carewicz moskiewski, Filip IV, król Hiszpanii. Przy czym zainteresowani o tych projektach nic nie wiedzieli. We Francji zaczęła rozważać nowy pomysł, skromniejszy, lecz bardziej realny, w myśl którego młoda Maria Kazimiera, królewienka, miała poślubić pretendenta do tronu angielskiego. Kilka lat później doszło rzeczywiście do małżeństwa Stewarta z Sobieską, tylko oblubienicą była nie faworyta Marysieńki, lecz jej młodsza siostra. Stara monarchini denerwowała się, że Teresa Kunegunda, która po połączeniu z rodziną osiadła w Monachium, rzadko do niej pisuje i dziękując swej bawarskiej wnuczce za życzenia noworoczne w jednym z ostatnich napisanych listów dodawała — Powiedz mej córce, że jestem dotknięta jej obojętnością. Adresatką była księżniczka Maria Anna Karolina Wittelsbach, słynna z faktu, że później zakochała się bez wzajemności w swym wuju Konstantym Sobieskim, a w odpowiedzi na jego wyłącznie rodzinne uczucia wstąpiła do klasztoru. 30 stycznia 1716 roku królowa zmarła, licząc 75 lat. Czuła się w przeddzień źle i nawet płukano jej żołądek, ale zgon nastąpił tak niespodziewanie, że nie zdążyła przyjąć sakramentów. Zwłoki jej złożono początkowo w kościele świętego Zbawiciela w Blua, a później w tajemnicy przywieziono do Polski. Wokół tego faktu krążyło wiele legend. Prawdopodobnie transport zorganizował królewicz Jakub. Można sądzić, że syn nie nadawał dlatego rozgłosu całej sprawie, gdyż żałując pieniędzy sprowadził trumnę matki możliwie najtańszym kosztem. W 1733 roku Oboje sobiescy spoczęli razem na Wawelu. Pogrzeb ich, wspólny z Augustem II, odbył się w przeddzień koronacji Augusta III. Krystyna Eberhardyna, Bajroicka, żona Augusta II. 29 grudnia 1671 roku Zofia Luiza druga żona Krystiana Ernesta Margrabiego, Bajroit, Urodziła mu córkę Krystynę Eberhardyna. 27-letni ojciec dziewczynki był uważany za jednego z najbardziej wykształconych książąt Rzeszy. Jako kilkunastoletni chłopiec przez półtora roku studiował na Uniwersytecie w Strasburgu, a później dość długo podróżował po Francji, Włoszech i Holandii. Lubił teatr, był muzykalny, założył kapelę dworską i kilka szkół. Pochodził z młodszej linii Hohenzollernów, od wielu lat panującej w Bayreuth. Ze swymi znacznie bardziej wpływowymi kuzynami ze starszej linii utrzymywał na ogół serdeczne stosunki, a Fryderyk Wilhelm, zwany wielkim elektorem, aktualny władca Brandenburgii, bardzo mu imponował. Nieraz starał się go też naśladować i w związku z tym, na przykład w roku 1671, założył w swym państewku manufakturę sukna, choć właściwie mało zajmował się administracją Bayreuth. Fryderyk Ernest z pierwszą żoną księżniczką Saską nie miał dzieci, natomiast druga, Zofia Luiza, o dwa lata starsza od męża, córka Eberharda III księcia Wirtembergi, kilkakrotnie zostawała matką. Czternaście miesięcy po narodzinach najstarszej córki ujrzała światło dzienne jej siostra Eleonora Magdalena, a po niej dwie dalsze dziewczynki, Klaudia Eleonora i Karolina Emilia. Następca tronu Jerzy Wilhelm przyszedł na świat 26 listopada 1678 roku, a ostatni z rodzeństwa, Karol Ludwik, był od brata młodszy równo o rok. Kiedy Krystyna Aberhardyna liczyła pięć wiosen, zmarła jej jedna siostra, a potem stosunkowo w krótkich odstępach czasu druga oraz Karol Ludwik. Z licznego rodzeństwa, poza przyszłą królową Polski, pozostali przy życiu tylko Eleonora Magdalena i Jerzy Wilhelm. Dzieci wychowywano w bardzo religijnej, nieco purytańskiej atmosferze, wszczepiając im mocne przywiązanie do luteranizmu i niechęć do papistów. Oboje rodzice słynęli jako ludzie głęboko wierzący. Niemniej Christian Ernest nie miał większego wpływu na wychowanie córek, gdyż często podróżował lub brał udział w wyprawach wojennych. Jego ogromną ambicją było zostanie wielkim wodzem, do czego jednak nie miał żadnych uzdolnień. Często walczył z Francją po stronie Habsburgów, a w roku 1683 brał udział w odsieczy wiedeńskiej. Po powrocie ojca dwunastoletnia Krystyna Eberhardyna musiała wówczas po raz pierwszy wiele słyszeć o Polakach. Za zasługi i okazywaną wierność cesarz Leopold I nadał margrabiemu już w 1676 roku tytuł feldmarschall Leutnant, a w czasie choroby Fryderyka Badeńskiego wyznaczył go w zastępstwie dowódcą wojsk Rzeszy. Niestaranne administrowanie krajem oraz częste podróże i toczone walki sprawiły, że Christian Ernest miał stale kłopoty finansowe i ustawicznie zaciągał pożyczki. Dlatego też w latach 1679-80 chciał przeprowadzać bardzo niepopularne reformy skarbowe, ale żona Zofia Luiza potrafiła mu je odradzić. Później spodziewał się, że alchemicy dostarczą mu złota, a w roku 1678 awanturnika barona Konemana uczynił Ober prezydentem swego margrabstwa. Dopiero po siedmiu latach przekonał się, że jest to oszust i wówczas kazał go powiesić. Najstarsza z jego córek od dzieciństwa wyróżniała się powagą, skupieniem i głęboko wpojonymi zasadami moralnymi. Była też bardzo pobożna i mocno związana ze swym luterańskim wyznaniem. Powszechnie uważano ją za zdecydowanie ładną. Kawaler... Pelnic, który dojrzałą Krystynę Eberhardynę wielokrotnie widywał, tak scharakteryzował jej wygląd, gdy miała lat piętnaście. Księżniczka Bayreuth była z tych osób, na które trzeba było z podziwieniem patrzeć. Białość płci, złote włosy dodawały jej piękności. Twarz i osoba miały w sobie osobliwą grację, a do tego skromność i rozumu gładkość przychęcały do siebie. Nie było co w niej ganić, tylko że była bardzo poważna. Christian Ernest wielokrotnie odwiedzał w Berlinie swych krewnych, Hohenzollernów, pochodzących ze starszej linii. Przynajmniej raz towarzyszyła mu córka. Tam poznała Fryderyka Augusta Wettina, młodszego syna elektora Saskiego. Podobno książę z miejsca z wzajemnością zakochał się w nadobnej Margrabiance. W związku z tym wkrótce nastąpiły oficjalne zaręczyny. Ze strony narzeczonej było to poważne uczucie, natomiast potężnie zbudowany, przystojny Wettin Cechował się ogromną wrażliwością na wdzięki wszystkich urodziwych niewiast i często zmieniał obiekty swoich hołdów. W tym okresie uważał jednak Krystynę Eberhardynę za najpiękniejszą z dotąd widzianych kobiet. Ponieważ w Dreźnie chciano umocnić dobre stosunki z Prusami, to życzliwie spoglądano na zaręczyny Fryderyka Augusta z kuzynką wielkiego elektora. W związku z tym planowany ślub odbył się w Bayreuth 20 stycznia 1693 roku. Pan młody miał wówczas 23 trzy lata, a panna młoda 21.